Dobry wieczór, witamy w wydaniu głównym w KONTESTACji Radiu Ludzi Wolnych. Dzisiaj mamy 4 marca 2019 roku. Witam się z Wami Marek Zemsta i Marcin Hugo Gosiński. Dobry wieczór, hej. A dzisiaj jak zwykle kilka newsów ze świata i z Polski i zapraszamy do udziału, oczywiście jak zwykle za chwilę podamy numery, startujemy. Słuchajcie, kontestacji? a wysłuchacie wydania głównego w kontestacji, do którego zawsze można zadzwonić. Nasz adres telefoniczny, nasz numer telefoniczny to 222-195-321, 222-195-321 jest to numer warszawski i za takie połączenie zapłacicie. Natomiast jeżeli chcielibyście skorzystać ze Skype'a, to należy odszukać użytkownika kontestacja.com, dodać do znajomych. I również można dzwonić, wejść bezpośrednio na antenę, komentować, wrzucać swoje mm, informacje, wrzucać swoje e, przemyślenia, pytania, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. I e, jeżeli chcecie uczestniczyć w czacie z naszymi słuchaczami, to nasz adres to chat.kontestacja.com. Tam już się zbierają pierwsze osoby, kogo mamy profesor Leniuch i polskie Jeansy. Witajcie. Przywitajcie się. Dzień dobry, tak, także to powiedzcie tam. W Black Emperor również jest z nami. Zupełnie niespodziewanie się tam pojawił. <śmiech> I Hugo tak, takowoż obok. Także, także lecimy w takim razie z audycją. Okej. Okay. No to może, może sobie zaczniemy od tego, że tak, może z dalszej, z dalszej mniej, mniej, mniej, mniej, odległa, odległa bardziej, chociaż niedaleka zagranica Berlin, słuchajcie, mówiliśmy o tym, że w Berlinie coraz trudniej jest o wynajęcie mieszkania takiego tak zwanego Airbnb czy też podobne serwisy bodajże HomeAway, jest też taki serwis konkurencyjny czyli po prostu wynajęcie od osoby prywatnej która chce sobie na krótki termin turyście lub nie wiem, studentowi, komuś kto przejazdem chce na jedną noc się zatrzymać, na tydzień, zwiedzić miasto i po prostu nie chce płacić w hotelu 150, 200 euro albo więcej bo takie są ceny, no tylko chciałby tak dwa, trzy razy mniej, w wielu miejscach na świecie jest to dostępne, nawet się wybieram teraz do Amsterdamu, też dalej jest dostępne, ale w Berlinie nie w Berlinie jest to ograniczone, wprowadzone zostały licencje, a teraz pojawia się nowa inicjatywa, mianowicie całkowitego zakazania dla dużych, dla dużych takich firm, które powiedzmy mają więcej niż jedno mieszkanie, więcej niż kilka mieszkań, mają tych mieszkań nawet kilkaset, bo okazało się, że rynek w tą stronę się kieruje, specjalizacja występuje w prawie każdej branży, branży i Pojawiają się większe podmioty po prostu, które zajmują się tym zawodowo, które są w stanie mieć wiele mieszkań i, i tą ceną zarządzać tak, że po prostu te mieszkania są konkurencyjne, że są dobrze przygotowane, dobrze posprzątane i jest, jest to jakaś jakość, bo taka firma no całym swoim portfolio odpowiada, musi tam trzymać równy poziom więc pojawiły się też takie miejsca potem pojawiły się też takie firmy no ale komuś to się nie podoba prawdopodobnie odbędzie się referendum w którym to Berlińczycy opowiedzą się czy zbanować, czy zakazać tego typu działalności i wchodzenia do Berlina dużym firmom, dużym landlordom tak zwanym, dużym wynajmującym no, A co im to przeszkadza? Co im to przeszkadza? Zawsze pytanie. Co im przeszkadza? Otóż no, można się domyślić, jakie mają um, argumenty. Argumenty są takie, że miasto się stało um, jakby dla turystów głównym, że, że miasto się nie jest już dla mieszkańców, tylko jest dla turystów. To znaczy um, mieszkania, które były do tej pory w bloku czy, czy tam w kamienicy wynajmowane przez ludzi, którzy tam mieszkają od iluś lat, tu, którzy tam powiedzmy studiują. Teraz są podkupywane, wykupywane przez takie firmy, przez też pojedynczych inwestorów jak najbardziej i ci ludzie wynajmują to turystom, ponieważ na turystach można więcej zarobić, no bo wiadomo, że jak ktoś przyjeżdża na tydzień to jest w stanie więcej zapłacić niż ktoś kto ma rok wynajmować i przyjeżdża też czasami z bogatszego kraju, więc ma więcej gotówki. no czyli? Na nieco wydaje. Czyli, czyli brakuje miejsca i jest drożej dla tych pozostałych. Tak, czyli jak ktoś nie ma swojego mieszkania, którego nie może, nie może odnająć albo pokoju, mhm. no to mu przeszkadza, że musi drożej wynajmować tak, w Berlinie, bo chciałby tak, się tam postudiować. Tak. A czy kupić też ma drożej, no bo jeżeli nie masz w tej chwili, no to ceny idą w górę, bo wszyscy wykupują pod, pod ten turyzm. No, no dobrze, ale jak ktoś tam nie studiuje, to mógłby sobie kupić w innym mieście. Jest kilka innych miast na świecie. Nie musi w Berlinie siedzieć. No tak więc jak w Londynie nie musi. Tutaj dochodzimy do kluczowego pytania. Czyje jest miasto? Czy miasto należy do mieszkańców, którzy tam sobie przyjechali jakiś czas temu i demokratycznie sobie nim zarządzają w tej chwili? Tak przynajmniej myślę, że powszechne pojęcie wygląda czy należy może do tych ludzi, którzy tam mają jakąś własność, czyli na przykład mieszkanie. No to chyba właśnie do tych drugich bardziej. No to chyba właśnie większość ludzi myśli, że nie, że można być, mówiąc kolokwialnie, gołodupcem, a jednak zarządzać miastem poprzez demokratyczne wybory, poprzez referenda i no jakieś tam akcje, strajki, i protesty. Właśnie, to, to chyba te fundusze inwestycyjne, czy tam, kto tam inwestuje w te, te mieszkania, czy no to chyba oni są bardziej właścicielami tego. To, to dlaczego nie mają prawa głosu? Nawet powinni mieć 100 głosów na, na jednego gołodupca. No. no widzisz, no nie jest tak. Jest niestety tak, że demokracja rządzi i jeżeli oni zrobią referendum, że należy wszystkich łysych wykopać miasta, to pewnie można to zrobić, a w tej chwili chcą wykopać dużą firmę, zarządzającą, tutaj gdzieś była nazwa, ale do, Doce Werden. Czyli bardziej się liczy to, że czy ktoś jest, ja nie wiem czy to jest meldunek, bo u nas już właściwie nie ma, ale powiedzmy, że ktoś jest zameldowany, tak powiedzmy ogólnie, niż to, że ktoś dał 100 milionów tak, złotych tak, i zainwestował tak, w ziemię. Tak, tak, tak. No oczywiście hotele pewnie też temu przyklaskują, no bo one to robią tylko w innej formie, bo mają po prostu budynki osobne i nie wiadomo czemu mogą to robić, a tacy ludzie, którzy mają mieszkania nie mogą tego robić. Fantastycznie. Znaczy ja, ja jeszcze nie powiedz, że jak ktoś bierze zasiłek z, z takiego miasta, to jeszcze ma jakiekolwiek prawo głosu. Myślę, że ma, myślę, że tak jak najbardziej to powinien mieć ujemne prawo głosu, ja, ja nie wiem, no, to, bo, jeżeli jeszcze czerpiesz z budżetu miasta to, to w ogóle nie dość, że nie powinniśmy mieć prawa głosu, co w ogóle no, powinniśmy mieć, nie, no właśnie nie wiem co do końca, bo nie wiem co, co da się odebrać jakiemu człowiekowi. No nic, nie da się, to chyba tylko te mieszkania. E no i tyle w zasadzie. Tu dużo nie ma do komentowania, chyba, że ktoś chciałby zadzwonić. Może opowie, Może ktoś z Berlina zadzwoni, bo wiemy dobrze, że słuchają nas ludzie bardzo często za granicą. W Berlinie też były jakieś komentarze. Czy ktoś może próbował odwiedzić Berlin, coś wynająć? Może, może coś... Są, są, są, są z Niemiec. Ja na stronie kontestacja.com polecam ostatnie, ostatnie nagranie Maćka Binerta, czyli firma na emigracji odnośnie liczeń, jak się opłacają dotacje europejskie, znaczy jak się nie opłacają właściwie. To bardzo fajne nagranie, naprawdę jedno z jego lepszych 20 minute. także jak jesteście w Niemczech, to również może was to zainteresować. No to dobrze, to jedźmy dalej. kontestacji. A wy wydania głównego w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych, gdzie zawsze można zadzwonić. 222-195-321 to jest nasz numer telefonu, a kontestacja.com to jest nasz użytkownik na Skype. Zapraszamy do dzwonienia. Tak i zapraszamy Leniucha też do, do dzwonienia, bo ja, ja bym bardzo chętnie, bo na czacie ten powiedział, że odnośnie Social housing, jak socjalne mieszkania w Irlandii. Ma jakąś wiedzę, także dzwoń pewnie, dawaj. Będzie miła dla nas wiedza. To zanim zadzwonisz, to ja chciałbym powiedzieć o, o tym, jakie jest ciężkie życie urzędnika. Powiesz, Marek, że jest ciężkie. No nie wiem, nie byłem, to nie wiem, ale może być. No pewnie, że jest. I teraz ten pan Filip świtała. Wiceminister finansów jest taki. Dowiedziałem się właśnie parę dni temu ten o tym. No, z, powiedział o tym, jakie jego życie jest ciężkie. I, i jego urzędników, i podwykonawców i tak dalej. Mianowicie oni, no, kilkumiesięczne właśnie negocjacje dopięli, czyli dowieźli do końca, jak to się mówi, korporacyjnie. Mm -hmm. w, I. E, Zastanawiali się jaki ma być VAT na soki i się zastanawiali, negocjowali, były liczne negocjacje i pierwsze negocjacje były takie, żeby wszystkie soki naturalne były objęte stawką pięcioprocentową, a cała reszta 23%. ale nie, ale nie, kompromisy, nastąpiły kompromisy słuchaj, że, że zacytuję. Dwa kompromisy, na które się zgodziliśmy, jak mówi Pan Świtała. Początkowo chcieliśmy, aby tylko soki korzystały z 5% stawki VAT, a nektary i napoje były opodatkowane 23% stawką. Ale teraz przyjęliśmy propozycję, żeby nektary oprocentować 8% stawką VAT, a żeby soki były 5% stawką VAT. A te, te, te, te takie napoje były 23% stawką VAT były oprocentowane. Także no to wszystko będzie uregulowane w najbliższym czasie. Ale to nie wszystko, słuchaj, ponieważ teraz jest dobra informacja, uwaga. Naprawdę dobra, dobra ponieważ jak wiemy, e-booki są oprocentowane na 23% dotychczas. Tak. Prawda? Tak. I oni chcą to obniżyć. Dobrze. No i przyznam się, że byłem zaskoczony, że no, jakaś obniżka podatków nastąpi, to nawet w branży nam dosyć bliskiej, więc zostanie ona obniżona, no ale zgadnij na ile. No, jak nie 23, to pewnie 8. No więc właśnie, mamy jeszcze dwie, dwie inne stawki, czyli znaczy, trzy, właśnie, jeszcze jest zwolniona stawka, tak? Tak. E, więc to nie może być tak, że, że urzędnik, że minister powie, że Obniży na jakąś jedną stawkę VAT? Nie. E, oni postanowili, że od 1 czerwca, czyli już za chwilkę, e, na e-booki będzie obowiązywać stawka VAT 5%. Dobrze. No, tacun. No. Ale, ale, ale, ale, ale, ale na e-prasę. 8%. Masz, yes. po prostu, oni se nie mogą darować sobie. Nie mogą sobie darować tej, te, te 3%. Wiesz, I teraz już widzę te zastępy urzędników, które tam rozważają. Czy, czy to jest na pewno nie gazeta? No. Czy to jest wciąż książka? Wiesz, po tych pięciu latach przyjdą o te, o te 3%, wiesz, plus odsetki karne, plus o, plus. Ja pieprzę po prostu. Taka prosta rzecz. Nie? Po prostu no. Jak można najprostszą rzecz spierdolić? To po prostu wie tylko minister Świtała, e, kto, który nie, nawet dajcie wszystko na 8%, ale dajcie wszystko na, no. na, na jakąś jedną stawkę. I tak jest niżej niż 23%. No. No. E, to mnie jakby tak by rozwaliło mnie całkiem, nie? że jakby na... Na, na e-booki, czyli na elektroniczne odpowiedniki książek, będzie 5%, a na elektroniczną, elektroniczny odpowiednik prasy gazet hmm. będzie 8%. Z czego, jak wiemy, niektóre książki są mniejsze od niektórych gazet <śmiech> i naprawdę ciężko będzie dojść do tego, co jest e-prasem, a co jest e-bookiem. No ale nie mniej, w dobrym kierunku. No ja się cieszę, bo mogłoby być, słuchaj, gorzej. Jak, jak tutaj mówiłeś o tych sokach, to ja sobie też pomyślałem, że przecież książki też by można tak zrobić, że na przykład no, książki tutaj, podręczniki, o, o, książki popularno-naukowe, na przykład mogłyby być na 5%. Za to na przykład na 8% już by była taka beletrystyka, jakieś science fiction, no a jakieś już bardzo takie przyziemne, nie wiem, romansidła czy kryminały, to już by było na przykład 8, 23 I tak, I tak by było sprawdzane, ktoś by siedział, czytał i by mówił, jaki to jest gatunek literacki, i wtedy by było po prostu. No, promowalibyśmy wyższą kulturę, tak? W końcu o to chodzi. Tak, tak. Ja się zastanawiam się no właśnie, co będzie e-prasą, a co będzie e-bookiem. Znaczy, że jeżeli, nie wiem, jeżeli ja, ja bym wydawał książkę taką, jak, jak PL, to którą wydałem, będę na przykład wydawał co roku. To jak się FIFA wydaje, tak? Ja, ja, jako grę co roku. Na przykład, żebym aktualizację dawał. No. To jest już rocznik, czy jeszcze książka, to na ile to opodatkować, dalej, I to jakiś zastęp urzędników... Halo, słyszymy się? Halo, halo. Cześć, ja cześć. Wyłączę tutaj na tym, żeby, żeby nie było pogłosu. Bardzo słusznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór chłopaki. Fajnie, że nadajecie super audio, chcę was pochwalić. Naprawdę rewelacyjnie was dzisiaj słychać. Popracowaliście nad tym, bardzo się cieszę. Słuchajcie, żeby wam nie przedłużać. Do tego, bo mówiliście odnośnie tam wynaje, cen wynajmów domów, mieszkań, wiadomo mm -hmm, pod turystów. Mm -hmm. Okej, okay, teraz sytuacja z Irlandii, no ja tu już mieszkam chyba z 15 lat, nie wiem, już nawet nie liczę. Od około 3-4 lat słyszymy w kółko, że mamy tutaj kryzys mieszkaniowy, że jest za mało mieszkań i że ludzie nie mają gdzie mieszkać albo że, że przez to rośnie bezdomność, gdzie w Irlandii nawet legalnie nie można być bezdomnym. Ale Jakby to nie zabrzmiało, ale mamy, mamy do czynienia z czymś takim, że na masową skalę rząd odkupuje domy od banków albo od prywatnych osób, mhm. które na zjeżdżają, kupiły, zainwestowały tu w dom albo wybudowały dom, cokolwiek i oni sobie zjeżdżają na przykład, wyjeżdżają, żegnają się z Irlandią. No i państwo irlandzkie odkupuje od nich taki dom. I teraz tak, y, można taki, o, taki dom y, aplikować, oczywiście w kanty konsilk, daj, w, na, na całej wyspie, w, w różnych hrabstwach. I teraz sytuacja jest taka, jeżeli aplikujecie o dom, a ponieważ lista oczekujących jest wielo, wielokrotnie większa niż y, jest możliwość dostania domów, liczby domów, to państwo uczy, jest, ma taki program, on się nazywa bodajże Housing Assistance Payment, to tak zwany hub. I na czym on polega? Na tym, że państwo ci płaci połowę czynszu albo jakąś tam jego kwotę, tylko nie możesz mieszkać w bardzo drogim domu. Ten cen, widełki to, się, to są widełki cenowe, i za ile możesz dom wynajmować, no ale to jest tak, zawsze można tam jakoś wytłumaczyć temu urzędnikowi, że no mieszka się w droższym domu, bo na przykład nie jest zagrzebiały. No i jakoś to, że tak powiem, przechodzi. No i wtedy państwo na przykład przez kilka lat pokrywa ci y, y, takie, takie płatności, na przykład połowę czynszu i wtedy jeszcze się automatycznie kwalifikujesz na wszelkie możliwe dodatki typu do ogrzewania i całej reszty. Ale taki najświeższy przypadek y, odnośnie social housingu. Nie rozumiem dlaczego, y, to znaczy rozumiem, tylko, tylko strasznie mi się to głupie wydaje. Państwo od odkąd tu jestem, może nie, ale od dobrych, przyjmijmy dobrej dekady, każe ludzi za pracę, bo ludziom, którzy prowadzą swoje biznesy, jak ja, czy, czy pracują na etatach, mają y, coraz większe podatki, coraz większe świadczenia płacą, a ludziom, którzy nic nie robią, dostają socjale, coraz większe, a jak nawet nie nominalnie coraz więcej dostają tych pieniędzy, idąc na pocztę co tydzień, Albo przelewem na konto, to dostają do tego dodatkowe ulgi, typu zwolnienie z TV License, doda, do, dodatki do ogrzewania, dodatki do prądu, dodatki do wszystkiego po kolei. No i tak ostatnio mnie dotknęło wręcz <śmiech> i zabolało, bo się okazało, że nasz rodak tutaj, znaczy nasz rodak tutaj żyjący, po 13 latach nieróbstwa, przez 13 lat nie, nie ruszył palcem, mieszkając w w Irlandii, cały czas siedział na socjalu, nie robił zupełnie, ale to absolutnie nic, żeby zmienić swoją sytuację zawodową. Dostał w nagrodę od państwa dom warty, nie wiem, 300-400 tysięcy euro. Nie wiem, tam z geotermami, z wszystkim pokolenie z ogrzewaniem geotermalnym. no Funkielnówka, robotnicy wyszli oddali klucze, on dostał nowe. I teraz powiedzcie, jak pracować, jak pracować, być uczciwym, Płacąc coraz większe podatki, podczas co, gdy coraz większa armia no uczciwie powiedzmy to nierobów dostaje gratisy pod tytułem zwolnienia z wszystkiego, dodatkowe hajsy, jeszcze chaty. A jak nie, nie mają chaty, to, to im płacą czynsze. Tyle w temacie. No nie ciekawie. No, w Polsce się podobnie dzieje, także w tym samym w stronę idziemy. 500 plus dla każdego. Co tam jeszcze obiecali? Aha, emerytura dodatkowa, 13. A jeszcze, przepraszam, jeszcze jak mogę dodać, to teraz jest taka dość głośna dyskusja na temat tego, że rząd chce dość mocno ingerować w to, żeby landlord, właściciel posesji, właściciel domu, taki marek na przykład, nie mógł podnieść na przykład czynszu, o, ilo, o jakąś tam kwotę w, w ciągu roku czy dwóch na przykład mhm. to jest tam chyba przyjmijmy 2 czy 5 w skali roku czyli za rok możesz maksymalnie swojemu wynajmującemu podnieść czynsz o 5 o ile dobrze pamiętam. Mhm. Może być maksymalnie, nie wiem może maks 10 ale to na pewno nie jest tyle. I jeszcze jedna jest kwestia taka że są dodatkowe obwarowania Moment, muszę sobie przypomnieć. Dobra, Marku, mów, mów coś, bo. Ja sobie no, ja tylko powiem, że ja nie podnoszę częszu moim najemcom, bo jak mieszkają u mnie, to ja się cieszę, nie chcę, żeby się wyprowadzili, żeby przyszedł ktoś nowy, kto jest niepewny, ja będę musiał latać za kimś szukać, więc ta, raczej nie podnoszę. Natomiast po roku dwóch, no, ktoś się wyprowadza, zwykle znajduje jakieś inną pracę w innym miejscu, czy, czy po prostu chciałby coś większego. No i wtedy ja ewentualnie mogę wynająć nowej osobie w większej cenie. Tak. Zastanawiam się, jak tutaj to ugryźli. Mam, to jest właśnie, bo jest sytuacja taka, że jak podpisuje się kontrakt, to nie można podnieść komuś tam w ciągu, znaczy po następnym roku o te więcej niż 50% to jest sytuacja taka, że bardzo często się dostaje na przykład wiadomość od agencji pośrednictwa tam nieruchomości albo od samego landlorda, że no sorry, chata poszła na sprzedaż albo, no. że, że, że coś tam, że rodzina się będzie tam wprowadzała no i niestety ma, dajemy ci tam na przykład trzy miesiące czy ile, bo w zależności od tego jak długo mieszkasz na danym adresie no ja tu już bym chyba musiał uroczne wypowiedzenie dostać od landlorda szczerze mówiąc, <śmiech> y tak długo tu mieszkam. To jest taka sytuacja, że właściwie wiesz, mówią, że na przykład tam, no stary, no musisz zwolnić chatę, bo sprzedajemy czy coś. Po czym się okazuje, że ten sam landlord na przykład, za, jak się wyprowadzisz, to za miesiąc wystawia chatę na przykład z nową ceną, której nie mógł tobie dać. już. No dokładnie, to wiesz, dokładnie. To, także. Z jednej strony jest problem, bo widzę ten problem na, na co dzień, że jest, jest problem z tymi chatami, bo masa ludzi, naprawdę jest tutaj ogromna Polonia, masa ludzi szuka domów i my sami z moją narzeczoną Magdaleną jak szukaliśmy domu zeszło nam bite 6 miesięcy, żeby znaleźć dom bez grzyba. Aha, to ten grzyb jest może problemem. Tak, może, to, jest, to jest problem, bo wiesz... Może by się państwo grzybem zajęło, ale nie, nie, nie naj, wynajmującymi. To, to tak, tyle <gry> tylko, że problem jest w tym, że y, niestety jest jakąś taką normą na wyspach i jest to w Anglii, jest to w Irlandii, że no te domy jak się ich nie wietrzy i nie grzeje no to gniją na potęgę. My nie mamy ani kropki, kropy, kropeczki grzyba w domu ale uwierzcie mi jak szukaliśmy domu z Madziuszką moją przez 6 czy 7 lat temu zeszło nam bite pół roku odwiedziliśmy z kilkadziesiąt adresów. Ja nie mówię o kilku czy kilkunastu to mówię o kilkudziesięciu adresach i to były domy w, naprawdę po 900 tysiąc euro w slajgu, gdzie to jest mała miejscowość. I naprawdę wszędzie był grzyb. Wszędzie. Mhm. Na, w jednym miejscu to był grzyb taki metr na metr, autentycznie, i on, już nie były plamki, tylko to był y, normalny, legalny trawnik na ścianie. Także, a, a oni to wszystko, agencje zmywają bliczem i myślą, że problem zniknie. Znaczy, no. tam jakby się mówią, no. wybielaczem. Tak, tak, tak. No, także problem jest ogromny i przez to, że te wszystkie chaty są zgrzybiałe, no ludzie też ich nie chcą brać, no bo wiadomo, nikt nie pójdzie załatwić sobie życia, znaczy zdrowia przez mm -hmm. to, że, że jest grzyb, no a nie będziesz komuś wynajmując remontował domu, prawda, i ścian wyburzał, żeby to... No tak, no bo to trzeba przede wszystkim zaizolować z zewnątrz, żeby nie było wilgoci i dopiero wtedy... Żaden dom, to... Marku, nie jest tu izolowany i jest około, w roku 2010, pamiętam, to takie, była taka jakaś kampania, że bardzo dużo ludzi sobie, nie wiem, czy dostawali na to pieniądze z socjala, czy po prostu jakaś firma weszła z dobrym dealem, poprzez nawiercanie z zewnątrz ścian, Wszczekiwali jakieś pianki, no bo nie oszukujmy się, to jest trochę trochę cegły i wiesz, drewniane rusztowanie, do tego tutaj są płyty te gipsowe od wewnątrz i, mm -hmm. i to jest tyle. Więc jakoś to robili na tej zasadzie, że oni tam wszczykiwali takie pianki. Po czym się okazało, że po roku czy dwóch to, to ta pianka opadła, ponieważ się zrobiły takie bąble powietrza w czasie tego pompowania i się, no i dalej grzyby rosną na potęgę. Także. No ale. No to trochę nieprzyjemna nie, nie sytuacja. Hugo, chcesz coś się dowiedzieć o grzybie, może albo skomentować? No nie, nie, tak. Tylko skomentować tak. Chciałbym, żeby. Znaczy, że ja rozumiem, że ochrona lokatorów polega na tym, że nie można im podnieść czynszu za bardzo, co powoduje tak. efekt taki, że w takim razie łatwiej się ich pozbyć wobec tego. Oni muszą się częściej przeprowadzać, żeby przypadkiem gdzieś nie mieć podniesionego czynszu. Czyli po prostu. Bo ja, ja jakby przeżywam przeprowadzkę co tam, tam co, co półtora roku i wiem, jaka, jaka to jest upierdliwość i wolałbym jej nie przeżywać. Aha. Wobec tego tam jakby bardziej preferowane jest w takim razie to, żeby przerzucać tych ludzi pomiędzy mieszkaniami, ponieważ wtedy można im podnieść czynsz ze względu na ochronę ich, ich osoby. Tak? No tak, ale jest na przykład też taka sytuacja, że dużo ludzi nie chce kupić domu. Yy, nie wiem, na jak bardzo poprawne, polityczne jest to radio, czy można mówić, jak leci, czy trzeba patrzeć na słowa, bo hmm. sytuacja jest za, też taka... Za, za, za, zaraz, zaraz powiemy właśnie, właśnie o tym, więc na razie leć tak, jak leci, a, a zaraz nas może skażą, ale to tu powiem za chwilę. Okej. Okay. Wiecie co, no jest sytuacja taka, że jak to, jak to w Irlandii. Mamy tutaj tych nie tylko trawelersów, to są tacy Irlandczycy, jak wiesz, oni się prze, niby prze, przemieszczają po całej Irlandii i tam po różnych, po, po, po różnych częściach Irlandii. Oni mają naprawdę fajne życie, dostają tam pieniądze od rządu, i to nawet nie jest wielki problem. Tylko że, bo ja, ja na przykład lubię tych ludzi, bo nie miałem z nimi nigdy żadnego problemu. Ale, i tutaj się pojawia pierwszy problem. Oni mają taką kulturę, że na przykład lubią mieć konia i ludzie kupowali na osiedlu, w którym mieszkałem jeszcze tam lat temu 12 w miejscowości Bundoran. Mieszkaliśmy w domu wartym pół miliona euro. Dużo ludzi kupiło sobie tam domy. To jest, to jest kupa kasy. Kupa kasy. I ludzie, którzy kupili tam teraz domy, wyobraźcie sobie, do, dostali w prezencie od państwa na osiedlu po prostu państwo wykupiło domy, które były puste albo dokończyły te, których deweloper nie wykończył i rozdało je właśnie wszelakim emigrantom, właśnie tym travelersom i całej reszcie. I z osiedla, które było wręcz ekskluzywne, bo to były naprawdę dla bogatych ludzi chaty, teraz jest w zasadzie tak, że wiesz parkujesz swojego Mercedesa na parkingu, a za Mercedesem stoją dwa konie i przyczepka jakiegoś Travelersa. Mm -hmm. <laughs> taka, taka ciekawostka i na przykład masz narobione na drodze albo na podjeździe, no i kłódź się z tym. A nie pójdziesz i nie zaczniesz z gościem gadać. Ej, stary, wiesz, jest tutaj mały problem, bo oni są ponad prawem, zupełnie ponad prawem. Nie dotyczy ich żadne prawo wiesz, on, oni potrafią zniknąć po prostu. Yy, nikt ich nie sprzeda. Oni wchodzą w swoją społeczność i pff, był chłop nie ma chłopa i szukajcie winnego i, i tego kto do niego wydymił też szukajcie. Więc nie ma, nie ma sensu i teraz są takie problemy, że osiedla, które były, na których były potężnie drogie domy nagle stoją puste albo tam ludzie zostali i teraz w stu domach na przykład, które były ekskluzywne zostało 20-30 domów ludzi, którzy je kupili kiedyś, a reszta poszła pod socjale, bo państwo naprawdę chętnie rozdaje teraz. Skończyłam. Dzięki. Dzięki. To był profesor Leniuch w kontestacji, nasz stały słuchacz, który w jest w Irlandii i który jest często też na czacie. No dobra, to co? Będziemy dalej lecieli chyba, nie? Jakiegoś bardzo kontrowersyjnego dźwięku. Jeszcze, jeszcze można? To... No już nie można. Już, już nie można. No to jest jeszcze. może gdzieś wcisnąć. I wy ja mi nie mam. mówcie o jakiejkolwiek <laughs> koalicji, będę was jak robaki, bo robicie największą szkodę. Opowiadacie ludziom o, o wolności, opowiadacie młodym ludziom o zasadach konserwatywnych, a jesteście tacy sami jak jak którzy posadzili dzisiaj miernika do Kontestacja. Kontestacja Radio Ludzi Wolnych a wysłuchacie wydania głównego w poniedziałki po 21.00. Spotykamy się z Wami, żeby pogadać o tym, co się wydarzyło, skomentować i udostępnić Wam waszą, naszą antenę pod numerem 222-195-321 lub kontestacja.com. Zapraszamy, podobnie jak profesor Leniów przed chwilą do nas zadzwonił. Tak samo możesz to zrobić Ty za darmo bez oczekiwania po prostu dzwonisz i za chwilę jesteś na antenie, komentujesz z nami zapraszamy dlaczego nie można, dlaczego już nie wolno mieć takiego radia, co się dzieje no więc Marcin Rola osoba tak, osoba tak, prowadzący współwłaściciel telewizji kanału w Realu 24 został skazany u którego mieliśmy przyjemność być, znaczy u niego ja miałem przyjemność być raz, a w jego telewizji kilka razy, został skazany na podstawie artykułu 212. To jest słynny, słynny artykuł o zniesławieniu. I on powiedział o feministkach, no bardzo dużo niemiłych rzeczy powiedział. Nie ukrywajmy, że tam Powiedział, że są feminazistkami, że są jakimiś tam głupimi owcami, że i tam jakieś no, nie, niemiłe rzeczy powiedział o nich, że, że ich nie lubi generalnie. No, no i, I jakaś feministka poczuła się urażona, że, że ona nie chce być tak niemile nazywana, że musiała go słuchać, to widzę, że jest jego fanką jednak w jakiś sposób. Pozwała go do sądu i sąd go skazał na... Trzy miesiące ograniczenia wolności U. prac społecznych w zawieszeniu, co prawda, ale ma do wykonania kilkadziesiąt godzin prac społecznych, ma do zapłacenia 10 tysięcy złotych kary plus, plus 500 złotych nawiązki na coś tam, nie nawiązki, przepraszam, odszkodowanie bodajże dla tej pani, plus zwrot kosztów postępowania, czyli chyba właśnie nawiązki. Wobec tego, no tak domniemywam, bo tak do, do końca nie jest to powiedziane, więc to jest, to jest co najmniej kilkanaście tysięcy złotych grzywny mhm. dla Marcina, mhm. no, który nie jest, że tak powiem, biznesmenem. No, to nie jest dla niego od tak, że sobie ciągnie 15-20 tysięcy dla kogoś, i to jest dla niego wszystko jedno. No plus to ograniczenie wolności, to jest pierwsza instancja. Z tego, że bardzo niemile się wyraził o grupie społecznej, nawet nie o indywidualnej osobie. Mm -hmm. nawet na, na, bo, to, bo to jest istotne, nie? Mm -hmm. że nie powiedział, że Marek zemsta to chuj nie? i ty po, możesz się poczuć, ale ja nie jestem chuj, nie i tak dalej albo oszustem, czy tam, wiesz, że tam zdradzasz żonę czy coś. Mm -hmm. Tylko powiedział o feministkach i sąd na podstawie artykułu 212 powiedział, że tak nie może być. Mhm. Żeby mówić o feministkach, że są głupie na przykład. Mhm. Bo się poczują urażone. I to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że w kodeksie karnym, kodeks, artykuł 212 głosi, że on ma cztery punkty tylko, ale jak widać mają dosyć no. duże konsekwencje. Więc... Przeczytamy? Arty... Mam, przeczytam. E... To, to, to, to, to, to no. super, tak, tak, że po jednym paragrafie. Raz ty, raz ja. Dobrze. Pierwszy. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. A jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w punkcie pierwszym, paragrafie pierwszym, za pomocą środków masowego komunikowania, czyli tak jak my, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za przestępstwo określone w paragrafie pierwszym lub drugim, sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego polskiego czerwonego krzyża lub inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. I czwarty punkt paragraf, ściganie przestępstwa określonego w pierwszym lub drugim paragrafie odbywa się z oskarżenia prywatnego, czyli tej feministki. No i tutaj oczywiście rzuca nam się w oczy, że w ustawie, w kodeksie karnym jest wymieniona konkretna organizacja, stowarzyszenie. No. Dla... Albo może być I... ktoś inny. No, albo ktoś inny, tak, tylko że akurat dziwnym trafem Marcinola dostał grzywne 10 tysięcy właśnie na polski Czerwony Krzyż. A, to może nie wskazali na co ma być. Może jak no. nie wskażą, to wtedy oni dostają. Tak, Jest taki domyślny, taki, taki default jest. Jak nie odznaczysz, jak nie odznaczysz checkboxa, to, to idziemy w swoją organizację. To jest cudowne, wiesz, w ogóle. Być wpisany w kodeks karny. Ja bym chciał taką organizację za, założyć. Ale za, za co byś chciał, na przykład, dostawać? Ja bym chciał za, niech będziesz, za pobicia, na przykład. Jak kogoś pobiją, to żebym ja dostawał. Ja bym miał jakąś fundację na rzecz pobitych. Ja bym pomyśleć, słuchaj, że po prostu być wpisany w kodeks karny, żeby że dajecie Kosińskiemu albo komuś innemu no dobra ale pomijając to no jakby nie patrzeć po prostu ten artykuł jawnie mówi to za co został skazany no, zniesławił grupę osób i zrobił to za pomocą środków masowego komunikowania takie mamy prawo panie tak, ja, ja nie wiem, kto może uważać, że w Polsce nie ma cenzury, mhm. Czy, że może, może ktoś ma jakiś jakieś taki pogląd, że po 90 roku została zniesiona cenzura, urząd cenzury i tak dalej, już Gajos nie występuje w, tem, w filmie Wolność e, i, i że już nie ma. No jest, ten artykuł 212 wskazuje, że jest cenzura, jawnie jest to stosowane. I to nie chodzi tylko o Marcinę Rolę. To jest taki, jakby, o, o, wiecie, on se poradzi z tym, naprawdę. Przeboleje te 20 tysięcy, zbierze od ludzi i tak dalej. Ale ile ludzi zostało uciszonych przez ten paragraf, że nie wykorzystało swojej wolności słowa, to po pierwsze, a po drugie, x ludzi zostało skazanych wcześniej i zostanie skazanych teraz. W, właśnie z tego paragrafu, ponieważ no, my możemy być skazani właściwie, a aż się dziwię, że jeszcze policja polska nie, nie wytoczyła nam z tego paragrafu. No, Wiesz, no bo, wygrali, Wygraliby w cuglach co najmniej kilkanaście spraw. No, najgłupsze jest właśnie to, że nawet grupę osób możesz y, zniesławiać i no, ktoś się może do tej grupy zaliczać. tak? Czyli możesz nawet powiedzieć, że osoby, które uważają, że y, podatki idą na dobre cele i powinno być dużo podatków, jak najwięcej, to są głupie. No to ja już zniesławiłem jakąś grupę ludzi, tak? Nikt ale, co prawda nie znajdzie tych osób z moich słów, ale tak, jest to grupa. Ale nawet konkretnie, przypomnijmy, jeszcze raz przeczytam, tylko tak w skrócie mhm. teraz. Kto pomawia instytucje o, mogącą narazić ją na utratę zaufania publicznego lub poniżenia w, w oczach opinii publicznej? No to My mówimy, policja jest niepotrzebna. Mhm. I, szko, I szkodliwa, nawet bym powiedziała. No niepotrzebna nie, nie, nie. to może nie jest zniesławienie. Szkodliwa jest, jest szkodliwa. To, czy, czy to już jest, czy to poniża je w oczach opinii publicznej, czy nie? Jak mówię, no. że policja jest szkodliwa. A, a, a, to, a to mówię od kilkunastu lat w kontestacji od 8 lat. Naprawdę. Aż dziwię się policji, policją, znaczy zniesławiam was z artykułu 212 przynajmniej od kilkunastu lat. Jestem, ja jestem poniżony, że wy mnie nie pozywacie. Z tego bo, Weź, bo, nie, no Będziesz bo, słuchał bo, tych słów w sądzie swoim. Mo mo moglibyście grać przynajmniej kilkadziesiąt razy. W, w moich audycjach przynajmniej kilkanaście razy, ale w innych pewnie jeszcze więcej. No, że, że, może tak jest. Znaczy no nie, no jakby... No, jakby policja jest takim uosobieniem stosowania prawa z tego, co wiem ja w tym kraju. wiecie Nie przechodzimy na czerwonym świetle. To jest jakby uosobienie misji policji. <grym> I to, to już ją poniża. nie jakby Mój ton głosu już mógłby ją poniżyć. Kolejny artykuł za zniesławienie. Zapraszam. Mhm. No, wiecie, no tylko tylko nie, mówcie, nie mówcie, że mamy wolność słowa w tym kraju, bo, bo nie mamy. To jest cenzura. To jest stuprocentowa cenzura, który, która pokazuje, jakby ten artykuł pokazuje, to, że nie ma absolutnie możliwości dla osoby, która się boi, która ma coś do stracenia, no bo ja nie mam akurat, więc nie możecie powoływać na cokolwiek. No, na ograniczenie wolności byłoby to rzeczywiście uciążliwe dla mnie. Ale, no, szczególnie dla osób, które mają co, troszkę więcej do stracenia, no to, to się nie dziwcie potem, że wszystkie takie media, w Polsce są takie bezpłciowe, mm -hmm. są do dupy, są bez sensu. Nie, nie, widzicie, nie widzicie żadnej inteligentnej, kontrowersyjnej retoryki, mm -hmm. ponieważ no, 212, to zapamiętajcie ten numer. 212 to jest bardzo ważny numer, który bardzo trafnie charakteryzuje obraz mediów tego kraju. No ja sobie lubię na przykład obejrzeć często humor amerykański, tamtejsze programy, no jadą po bandzie, nie ma świętości, po prostu politycy dostają najgorsze wrzuty jakie są i ludzie się z tym po prostu godzą, ludzie się z tego śmieją, jest ten dystans, jest, jest to tak po prostu ustawione, więc nikt się nie obraża i jest to fajne, no i dlatego sobie lubię to, to, to obejrzeć. Co prawda trochę, trochę się ruchy zaczęły, szczególnie na kampusach amerykańskich, gdzie się pojawiły tak zwane safe space, czyli miejsca, gdzie nie można wyrażać swoich myśli, gdzie nie można kogoś obrazić, gdzie trzeba bardzo uważać nawet na mikroagresję, czyli takie, no nie wprost jakieś obrażanie, ale że komuś się na przykład powie, że jest ch ch chłopczyku, nie, dziewczynko, nie rób tak, bo może jesteś jeszcze... Nie znasz się, czy coś, to już jest mikroagresja, to już się komuś mówi, że jest głupi, innymi słowy. No i, i, i pojawiły się nawet takie sytuacje, że ktoś tam chciał werbować do jakiejś grupy konserwatywnej, no to też powiedzieli mu, że nie może, że to, że to jest, że będzie na pewno od razu już założyli, że on będzie próbował tam obrażać inne kolory skóry, innych ludzi, innych narodowości. No i w końcu się nawet skończyło tak, że dostał od kogoś w twarz. No ale w Stanach jest trochę inne podejście i prezydent Trump powiedział, że ma zamiar wprowadzić nowe prawo, które zabierze wszystkie fundusze federalne tym uniwersytetom, które nie będą wspierały wolności słowa, ponieważ wolność słowa jest tak istotna, jest w konstytucji, więc albo uniwersytety wspierają wolność słowa i wymianę myśli, albo nie dostają żadnych pieniędzy. A tu wręcz przeciwnie, u nas by się jeszcze chciało tą wolność słowa zabierać, jeszcze bardziej, coraz więcej ludzi chronić przed tym, że ktoś powiedział coś, co ich może obraziło, coś, coś co się poczuli obrażeni. Trzeba z tym walczyć. Ty, ale... Hate speech. Wielki temat. Ty, ale nie, nie chcę się powtarzać, ale chciałbym to jeszcze raz zaakcentować jakby na koniec tego tematu. E, Powiedz mi, jak to brzmi. Ja teraz jakby e, zrobię to w, w, w osobie pojedynczej. Kto pomawia grupę osób e, mogącą poniżyć ją w opinii publicznej? Kto pomawia grupę osób mogącą ją po, e, poniżyć w opinii publicznej? To jest cytat z ustawy. No właśnie też mi się to trochę gryzło. Te, ten zasługuje na grzywne i karę ograniczenia wolności. Kto pomawia grupę osób albo instytucję, mogącą poniżyć ją w opinii publicznej, to, to znaczy okej. Okay. To gdzie tu jest jakakolwiek wolność, jakakolwiek e, e, przestrzeń na jakąkolwiek krytykę, mhm. oraz jakąkolwiek komedię, nawet? Bo jak wiemy, komedia jest zawsze krytyką mm -hmm. w jakiś sposób, mm -hmm. tylko po prostu inaczej przedstawioną. Ten artykuł, 212, pozostawia absolutnie żadnej przestrzeni zero, tylko kwestia przestrzegania tego paragrafu na jakąkolwiek krytykę kogokolwiek. Ponieważ, no tak, no kto pomawia kogokolwiek w sposób poniżający ją w opinii publicznej, czyli dwóch innych osób albo trzech. To nie muszą być media. Media to są dopiero, to jest środki masowego przekazu, to jest dopiero drugi paragraf, to jest pierwszy paragraf. Opinia publiczna, czyli wśród znajomych. Jeżeli mówisz, że nie lubisz, nie wiem, harlejowców, albo na przykład czekaj, nie lubić może. Kiedyś byłem na festiwalu punkowym, na którym występowaliśmy, organizowałem tam coś, no i tam przyjechali tacy dresiarze tam, przejeżdżali, właściwie powiedzieli brudasy i pojechali dalej. No to tu już właściwie ograniczenie wolności tak. jest takie, że no, no tak, no bo podjechali BMK, taką tam 40-letnią e, i pojechali dalej, ale tak nie byli odważni, żeby się skonfrontować. No, No więc okay, nie ma wolności słowa. No jakby według tego paragrafu wolność słowa nie istnieje według mnie i to jest Strasznie coś groźnego, że jakby w momencie, kiedy to nie było stosowane za bardzo, no to okej, okay, to można było to zignorować, jak wiele innych przepisów, czy to prawa, czy konstytucji, które są do dupy, bez sensu i racjonalne. Ale zaczyna się jest właśnie, okej, okay, człowiek dostał przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych kary. To dużo. Ja bym do, został przypieczony 15 tysiącami, to dla mnie to byłoby dużo. Mhm. Mm i to jest groźne, nie? bo to, jakby każdy człowiek, który, nie wiem, jeżeli człowiek zarabia tam średnią medianę krajową 2500 na rękę, no to, jak, to jakby taki człowiek dostał nagle 15 tysięcy złotych, no to to jest rzecz bardzo antywolnościowa, zamykająca usta. Czy zastanowić się po raz drugi, nie? Czy powiedzieć to no, czy nie. No, myślę, że on się zastanowi, zastanowią się jego słuchacze, którzy się o tym dowiedzieli, zastanowią się osoby, które może chciałyby coś takiego zacząć robić, no to nie działa tylko jednorazowo na tą osobę. To działa na długi, długi okres, na, na wiele osób to działa i hamuje, hamuje. Autocenzura jak najbardziej wchodzi i naprawdę się zastanawiamy nad tym, co nam wolno powiedzieć. A to jest bardzo niedobre, bo powinno nam być w stanie być powiedzieć wszystko. Możemy tam jakieś warunki brzegowe określać, ale, ale na pewno nie wyrażanie opinii, bo wyrażanie opinii, nawet napisanie negatywnego komentarza na stronie jakiejś firmy o, czy jakiejś osoby to jest już wyrażenie opinii, to już może być pomawianie, tak? To już może być... E, no bo, bo pewnych rzeczy się nie da udowodnić. No jeżeli ktoś, tak jak on mówi, że to są jakieś tam feminazistki, no e, nie zakładam, że nie jest w stanie tego udowodnić, tak? Że mają w domu jakieś emblematy, swastyki, no nie o to mu chodziło. Ty no około, albo no, bo tam... powiedział, że są głupie i tak dalej, że no. są jakieś tam -dur, durny i coś. No to, wiecie, no, on, on ma wokabularz swój taki, no, tak samo jak my mamy, bo dużo czytamy, więc umiemy wiele synoniów hmm. zastosować się na, na osobę, którą, której nie szanujemy. Ale pomijając, że to była grupa ludzi, to po pierwsze, ale nawet jakby to była indywidualna osoba, nawet jakby to był Marek Zemsta, Marcin Kosiński, Gdyby ktoś mi powiedział, że ty jesteś, no nie wiem, feminazistą, ty jesteś tam durną tam, no nie jakoś no, wiesz, możemy dużo tam takich stosować, no to, no to co, no to ja mogę się poczuć urażony, ale ja się mogę poczuć urażony na wiele innych sposobów. W momencie, gdybyś ty mi powiedział, że Hugo zdradził swoją żonę 3 lipca z panią Karyną. Gdzieś tam w hotelu, nie? No to tutaj byśmy mogli dyskutować teraz, nie? Czy, czy mogę się sądzić, czy nie mogę się sądzić, to już wtedy sąd by mógł wchodzić w rachubę. Szczególnie, jeżeli, jeżeli akcje mojej firmy by spadły na przykład mm -hmm. w tym czasie. Mm -hmm. Ale w przypadku takiej opinii, no nie widzę absolutnie żadnego powodu i to jest, no, jest to jakby po pierwsze, skandal, jeśli chodzi o to, o to wydarzenie pojedyncze, a po drugie, skandal, że w ogóle istnieje taki artykuł e, 212, przypomnę. Kodeks Górnego. Dobra, e, jedźmy dalej, bo jeszcze jakieś newsy mamy, a już czas powoli ucieka. jak kontestacja, są między innymi od tego, żeby napiętnować tych, kurwa, frajerów. Żeby im pokazać, gdzie ich miejsce. Do dołu. 5 metrów pod chodnik, kurwa. Dziękuję bardzo. Słasz kontestacji głosu wolności w twoim domu. No, chciałeś ostrego dźwiękla. Wreszcie znalazłem. 222-195-321 to jest nasz numer telefonu kontestacja.com to jest nasz użytkownik na Skype'ie eee, co byśmy sobie jeszcze pogadali słuchajcie, ciekawego. coś ciekawego mam parę rzeczy, mam dużo rzeczy tak naprawdę trochę się działo jedna taka rzecz może e, co było głośno komentowane e, dobra, to może update na, na temat tego, że jedna z obietnic PiSu nie będzie podatku PIT dla osób do 26 roku życia no ale nie dla wszystkich oczywiście okazało się że nie będzie się dało tego zwolnienia uzyskać jeżeli ma się swoją firmę dlaczego nie prawda? tylko umowa o pracę tutaj wchodzi w grę niestety umowa zlecenie również ale ale tylko takie działalności, kiedy to się komuś swoją pracę wypożycza. W momencie, kiedy masz te mniej niż 26 lat, masz dużo czasu, masz mało zobowiązań, może mieszkasz jeszcze z rodzicami i mógłbyś yy, no, poświęcić się, masz dużo sił, nie masz rodziny, mógłbyś się poświęcić, zrobić jakiś startup, coś założyć, to akurat właśnie ty nie będziesz mógł tej firmy rozkręcać. Znaczy, będziesz mógł, ale nie będziesz preferowany. Lepiej będzie ci po prostu iść do kogoś na etap, bo tam nie zapłacisz podatku PIT. A na firmę zapłacisz wszystkie składki, zusy i jeszcze PIT na dokładkę. Więc to nie będzie dla ciebie zwolnienie. Nie będzie to też dla ciebie zwolnienie, jeżeli dobrze zaczniesz zarabiać. Jeżeli przekroczysz pierwszy próg podatkowy, to jest jakieś 6,5 tysiąca brutto na miesiąc, to również już przestaniesz mieć to zwolnienie, bo tylko ci, którzy mają gorzej, a jeszcze pracują na umowie o pracę, dla nich to będzie to zwolnienie, żeby oni właśnie pracowali. Co ty na to? 6,5 tysiąca? czy to? No 85, 85 brutto na 12,7, przepraszam, trochę zaniżyłem, to jest próg. Zresztą zamrożony od dłuższego czasu, y, cały czas 85 tysięcy mamy drugi próg podatkowy, co nie przeszkadzało y, kwocie y, maksymalnej płatności ZUS rosnąć konsekwentnie, również z 85, kiedyś to było równe, 85 tysięcy miało się i drugi próg podatkowy i przestawało się płacić ZUS, teraz już nie, teraz już trzeba do 137 jeszcze się doczołgać, żeby przestać ten ZUS płacić, także całkiem spora różnica nam tam się zrobiła. Ale to tak na marginesie. No to oczywiście ludzie zaczną wyhamowywać. W momencie kiedy by chcieli przekraczać ten próg. To tak samo jak przy VAT-cie, przy, przy progu VAT jak zacznie zarabiać za dużo. Jeszcze kiedyś to była racjonalna, taka, taka stawka, chyba 150 tysięcy było, No to ludzie tak zaczęli, a to przestań, przestańmy zarabiać za bardzo, przestańmy się rozwijać te firmy, żeby nie przekroczyć tej stawki wkroczenia w VAT. Mhm. Więc tu będzie ten sam mechanizm. To jest, w ogóle, to, jest tak, to jest taki idiotyzm do kwadratu, do sześcianu, że, że ja cię pieprzę. To znaczy to jest hamowanie polskiej gospodarki. Czy człowiek myśli, jak nie zarobić? <grym> Ponieważ no jak, jak przekroczy ten, no to, to już pozamiatane. Nie? To, to jest tak, że dużym firmom to jest wszystko jedno, bo one i tak wiedzą, że wkraczają w te wszystkie ale, ale mają tam te rekompensaty od budżetów samorządów i tak dalej, bo im tak zwrócą, zwolnią ich z, z podatku, przez ich, ich strat i tak dalej. Walimy tam te 300-400 milionów w Polsce i jest ok. A maluczcy mm -hmm. się zastanawiają właśnie, jak, jak się nie rozwinąć. czyli że jak się tam trosz, troszkę się rozwiniemy, to dobrze, a potem to już się przestajemy rozwijać. To jest taki mechanizm, no to jest zarządzanie przez cele. No, nie, znaczy no, ludzie powinni po sobie wygooglać doktryna jakości. Bardzo polecam. Człowieka, którego, z którym spędziłem wiele dni, którego nagrywałem wiele dni, 11 dni nawet, doktryna jakości, pan Andrzej Blikle, który proponuje zupełnie inną teologię zarządzania. I, i bardzo się zachęcam do zapoznania się z nią, czyli właśnie nie przez cele, tylko przez coś takiego, co się nazywa zaufanie do ludzi, zaufanie do do ludzi, no okej, okay. także ma, mamy im kazać pracować jak najefektywniej. Tyle, bez wskazywania właśnie celi, że, że do tego poziomu to tyle dostanie premii, do tyle tam, tyle premii, bo to jest jakby, widzę, że ministerstwo finansów, widzę, że pan, pan minister Morawiecki jest chyba z tego, z tego kręgu kulturowego, jest zarządzanie, że trzeba targety ocenić, określić, i jeżeli tyle zrobi, to tyle mu dać premii, a tyle to tyle mu dać premii dobry wieczór z, z podatku, ale witamy, Jacka. Jacek placha się dodzwonił. wywołany jinglem. Dobry wieczór, po raz drugi. No, D dobry wieczór. Nie słyszysz nas? Halo? Czy wy mnie słyszycie, czy nie? Tak, my cię słyszymy, a czy ty nas słyszysz? Aha. Tak, teraz, teraz już cię słyszę. Okej, okay, jakieś już opóźnienie. Słyszę. Dobra, e... słuchamy cię. Dobra, ja. Ja mam do was takie pytanie odnośnie tej y, wolności słowa. Tym razem będzie naprawdę bardzo krótko. E, czy nie macie takiego wrażenia? I to jest myślę pytanie kierowane zasadnie, bo e, i ty Hugo i ty Marek oboje mieliście gdzieś tam kontakt. A z tego co wiem to ty Marek chyba nadal z dużymi firmami. No mam. Zwanymi korporacjami. Tak? Tak. I nie macie takiego poczucia, że to ograniczanie wolności słowa to jest poniekąd takie pokłosie tego co się w dużych firmach dzieje. Tego, co się w korporacjach dzieje i mm -hmm. co popularnie nazywa się kulturą korporacyjną, tak? Czyli tak. O, pan nie może mówić takich rzeczy, bo to by mogło kogoś urazić, tak? Pan nie może zwrócić tej osobie uwagi, że źle wykonała swoją pracę, bo ona mogłaby poczuć się urażona. My do tego mamy specjalne procedury. Nie macie takiego poczucia, że właśnie duże podmioty, które bardzo często grają ręka w rękę z państwem, Państwem, tak, jest to, że tak powiem taki zabieg, żeby utrzymać często swoją pozycję na rynku, czasami wręcz monopolistyczną. Że ten zachwyt, który tam występuje po obu stronach, czyli, czyli funkcjonariusze państwa, którzy są zachwyceni tym, jak wyglądają duże, duże firmy i też duże firmy bardzo przyklejają się do państwa z wiadomych przyczyn, że to coś, co gdzieś tam popularnie się nazywa kulturą korporacyjną i to takie podejście zaczyna... Po po prostu przenikać, e, przenikać do struktur władzy i staje się takim no, naprawdę niebezpiecznym narzędziem, bo o ile w przypadku firmy można mówić o czymś takim, że tutaj prawda chcemy być, chcemy być konsekwentni, ku kultura firmy jest pewną emanacją na zewnątrz tego czym ta firma jest, wiadomo dbamy o swój prestiż, o tyle w rękach władzy staje się to naprawdę niebezpieczny niebezpieczny instrument czy Moje tutaj podejrzenia waszym zdaniem są słuszne, są trafione, czy kompletnie nie są trafione? I z tym pytaniem was zostawiam. Dziękuję bardzo, cześć. No dzięki, dzięki. To był Blacha. No ja odpowiem, no. bo rzeczywiście pracowałem w kilku korporacjach i moim zdaniem są rzeczywiście dwa, dwa tutaj powody, tak jak wskazałeś. Z jednej strony jest to dbałość o, o to, żeby w firmie ludzie się dobrze czuli, i żeby dobrze pracowali i są pewne działania, które moim zdaniem są jak najbardziej uzasadnione niekoniecznie to jest tak jak powiedzieli, że nie mówi się wprost wręcz, wręcz raczej się zachęca do tego, żeby mówić sobie wprost pewne rzeczy żeby po prostu była taka atmosfera otwartości, żeby nie było przede wszystkim, myślę, że tutaj został poczyniony ogromny postęp, jeśli o to chodzi, żeby nie było takiej hierarchii, że mój szef po prostu ma zawsze rację i ja muszę mu przytakiwać i robić to, co on mi każe. Tutaj korporacje bardzo z tym walczyły i jest, jest generalnie tak, że jednak czerpiemy, czerpiemy te pomysły, czerpiemy te nasze... Wyniki z tego, że każdy pracownik jakoś tam ma możliwość się wypowiedzieć, swój pomysł i tak dalej Jest na pewno spore ciśnienie też na to diversity tak? W zależności od tego jaka to jest korporacja, jaki to jest kraj Bo to często właśnie to gdzie jakby powstała ta korporacja To wpływa też na kulturę pracy i to jak to wygląda polskie są inne zupełnie niż amerykańskie czy, czy francuskie na przykład ale generalnie one trochę są wspólne I jest, jest to nacisk na diversity Na to, żeby na przykład było dużo kobiet zatrudnionych W jakichś tam bardziej męskich zawodach mhm. Żeby było e, Osób z zagranicy Na przykład więcej e, Spotkałem się z tym I tu jest dru, druga strona medalu Myślę, że to jest bardziej związane jednak z tym Co, co się dzieje w przestrzeni medialnej Co się dzieje w e, w państwowych regulacjach, te, te kraje, no żeby nie mówić konkretnie, te kraje, w których to jakby jest ważny temat, to te korporacje też ten temat poruszają, ponieważ ludzie, którzy tam są jakby wyżej w zarządzie, gdzie jest więcej pracowników, no w tym kraju macierzystym po prostu, mówią o tym, dbają o to, bo ich władza trochę do tego przymusza i trochę ten dyskurs polityczny na tym się opiera, więc korporacje się trochę wpasowują w to, co, w co im władza robi, potem się okazuje, że wiesz, pojawiają się rankingi, na przykład w której firmie jest najwięcej osób takiego koloru skóry czy innego, co jest w pewnym stopniu absurdalne, bo ta pierwsza część, o której powiedziałem, czyli dbanie o to, żeby była otwartość, żebyśmy po prostu w prosty sposób dbali o jakość firmy i o, o, o nasze Postrzeganie na zewnątrz i do wewnątrz yy, załatwia sprawę. To znaczy, ludzie po prostu, jak będą dobrzy, to przyjmiemy takich, żeby nam pasowali. Tak? I nie będzie znaczenia, jaki mają kolor skóry, a to działanie proaktywne, czyli mierzenie, ile jest ludzi o innych cechach płciowych, czy, czy właśnie jakiś, nie wiem, religijnych i tak dalej to już jest takie wyjście przed szereg, próbowanie tego zrobić na siłę i to mi się nie podoba, ale to jest moim zdaniem przemycone z mediów, przemycone z um, państwowych regulacji też tak. Poza tym nie oszukujmy się, że, że no ci menedżerowie, którzy są bardzo wykształceni, CEO, nie, nie CEO, to oni się zajmują tym, czym się zajmują, czyli zarządzaniem firmą. Mhm. A, a cała reszta to jest no, takie otoczenie, znaczy, że oni chcą się na przykład dobrze wpasować w otoczenie, mhm. Czyli jeżeli wchodzą na rynek indyjski, japoński pakistański, gdziekolwiek to poznają kulturę wobec tego tak samo w Polsce poznają kulturę co to znaczy poznawanie kultury to znaczy, że zastanawiają się czym żyje to społeczeństwo no powiedzmy społeczeństwo żyje tym, żeby wyrównywać właśnie kobiet i mężczyzn, warunk warunki i tak dalej. Czarnych i białych, żółtych, tam zielonych. Żeby na przykład i tak dalej. Starają się właśnie jak najbardziej efektywnie wykorzystać otoczenie ku własnym celom. Mhm. I tylko i wyłącznie. Oni nie mają jakichś swoich celów ideologicznych, że hej, ja teraz będę zmieniał świat, żeby wolny rynek w ogóle zawojował wszechświat. Nie, oni mają doprowadzić do poprawy poszczególnych parametrów własnej firmy, które mają narzucone przez tam właściciela albo zarząd, albo, albo akcjonariat I, i mają wykorzystać kulturę danego kraju, w którym się znajdują. Jeżeli tam są, jeżeli tam jest, są małżeństwa z 15-latkami, to oni starają się wykorzystać kulturę małżeństw z piętnastolatkami, żeby zawojować własnym produktem dany, dany rynek. No i tyle, jakby nie idealizujmy takiego prywatnego rynku z kolei, czy tam prywatnych firm. No, bo tutaj, tutaj się pojawiło na czacie, że to lewactwo. No ja może o tych swoich doświadczeniach trochę tak mówię, bo to były firmy, gdzie może t, ten dyskurs z tą stronę idzie, ale. Były też firmy, słuchajcie, które na przykład właśnie w ten narodowy ton uderzały. Jeszcze parę lat temu narodowy ton był ważniejszy, więc na przykład, jak się fabrykę zostawia w jakimś tam mieście, to się dba o to, żeby oni na przykład mieli ten produkt w jakimś tam, powiedzmy, folklorystycznym wydaniu, tak? żeby oni się czuli docenieni, że oni zrobili tu. My, Francuzi, Polacy mamy swój produkt, on jest taki i myśmy go swymi własnymi ręcami zrobili i teraz patrzcie, cały świat go kupuje, więc można grać też na tych nutach narodowych, można grać na wielu frontach, to niekoniecznie musi być lewica. No znaczy, To coś się sprzeda, znaczy jakby nie no, nie mitologizujmy tutaj jakiś tam wysokich menedżerów, zarządców albo właścicieli firm, bo no bo w większości to oni po prostu no, chcą mieć więcej pieniędzy, no i po prostu korzystają z takich okazji, jakie są. Jeżeli kiedyś Kamil Cebulski mi powiedział, jak gdzieś tam byliśmy z tyłu, w backstage'u, że jemu się marzy, żeby w końcu mieć taki swój gabinet, bo nigdy nie miał. Mhm. I, na tym, I w tym gabinecie chciałby całą ścianę jedną powiesić certyfikatami, wszystkimi, które zdobył, nagrodami i tak dalej, i tak dalej więc pytam się, po co? On mówi, że no bo ludzie są głupi i część przynajmniej z nich jest, jest głupia I, i oni na to reagują, że jak Aha. widzą, że jak masz całą ścianę certyfikatów zewsząd, no to cię traktują poważniej, a, a nie względu na tego, co osiągnąłeś i tak dalej. pomijam że właśnie Kamil nie skończył studiów nawet, a jest właścicielem szkoły wyższej. I, <śmiech> to trochę tak działa, nie? Kamil to w ironiczny sposób mówi oczywiście w, trochę, ale nie zdziwię się jak, jak, jak taka ściana się u niego w gabinecie pojawi, jak zacznie mieć jakiś, jakikolwiek gabinet gdziekolwiek. Więc nie mitologizujmy innych ludzi, którzy nie traktują te, tego w sposób ironiczny, w jaki traktujemy to my lub właśnie Kamil. Tak oczywiście bardzo, bardzo, bardzo szanujemy. I mamy kolejnego słuchacza. Cześć, tam jesteś z nami. Cześć, udało się. udało się. Słuchajcie, chłopaki, co do pana Roli, no to sprawa jest moim zdaniem bardzo prosta. On został przykładnie ukarany za taką jakąś głupotę, który no, ja nawet szczerze mówiąc nie śledziłem dokładnie, jaka tam była przyczyna tego, ale z tego, co mówicie, no to jakaś zupełna, zupełna błahostka, tak? Ktoś, co się po prostu postarał o to, żeby znalazła się osoba z pozwu cywilnego, żeby po prostu go e, że tak powiem pokazać na nim jakiś taki przykład właśnie, bo on w pewnym momencie po prostu za, za bardzo urósł, tak? No to jeżeli mamy 20 tysięcy subskrypcji, czy, czy więcej, no to staje się człowiekiem już jak gdyby mainstreamowym w pewnym sensie, chociaż na taką niewielką skalę, tak? Myślę, że to jest po prostu przykład dla, dla innych, który ma posłużyć właśnie takiemu samokontrolowaniu się w tym, co się mówi, tak? No niestety absolutnie nie mamy tutaj, tutaj w Polsce wolności słowa, nawet, natomiast... Nie mamy jej prawnie, tak zawsze możemy powiedzieć, co, co chcemy. Natomiast no jest to taki, takie czerwone światełko, żeby jednak nam się zapalało sama autocenzura tak? tak samo jak mamy właśnie w postaci tego, żebyśmy nie mogli słowa Żyd, czy na przykład Murzyn, tak? Ktoś ostatnio jechałem z Murzynem w tramwaju, jakoś nie widziałem, żeby ktokolwiek go obrażał. Po usiadł sobie i przejechał, tak także także myślę, że tutaj głównie o to chodzi. Natomiast kwestii tego, tej firmy, o której mówiliście, ja też czytałem ostatnio właśnie, nie, nie za bardzo się interesowałem mówiąc szczerze, warunkami prowadzenia firmy w Polsce w ostatnimi czasy, no ale ponoć od tego roku tych ułatwiń było aż tyle, że ho-ho. No i właśnie jedno z nich, które mi tutaj wpadło, to właśnie te 26 lat i niepłacenie PIT-u. Tylko jest z tym jeden problem moim zdaniem. Nie wiem, czy to weszło już w życie, czy ma dopiero wejść, ale jeżeli wejdzie w życie, no to ja tutaj widzę pole do popisu ogromne, właśnie biorąc przykład pana Roli, na to, żeby ludzie powyżej 26 roku życia kierowali sprawy sądowe przeciwko państwu na drogę sądową za dyskryminację, no bo jest to dyskryminacja ludzi 27-100, tak? Mhm. Zgadzacie się ze mną? No tak, tak? To jest, no. naprawdę... jest to, jest to okrutne. I będą naprawdę duże problemy tych ludzi, którzy skończą te 26 lat i następnego dnia po prostu będą mieli wypowiedzenie, bo nagle koszt ich pracy wzrośnie o te 18%, to jest dużo bardzo. Aha, czyli rozumiem, że to chodzi o kwestię zatrudnienia, a nie kwestię prowadzenia własnej firmy, bo właśnie tutaj, tutaj się chciałem was podpytać, bo Ej. dla... No Dla więc... kogoś, to prowadzi działalność gospodarczą, to po prostu zwyczajnym normalnym odruchem będzie rejestracja tej działalności na syna, córkę czy tam inne dziecko, tak, płciowo. No nie może tak zrobić. Nie może tak zrobić. Osoby, Aha. które mają działalność gospodarczą, nie dostaną tej zniżki. Właśnie tego się dowiedzieliśmy w tym tygodniu. Osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie, mogą skorzystać z tej zniżki, czyli naturalnym działaniem będzie to, że ten właściciel firmy zatrudni syna na 7 tysięcy brutto, bo, bo tyle maksymalnie i dzięki temu zarobi od tego jakieś 18%, bo zamiast wypłacić sobie jako swoje wynagrodzenie czy tam wynagrodzenie firmy, no to wypłaci do tego syna, syn będzie miał zwolnienie, czyli, czyli te dwa tysiące z czymś zostaną w kieszeni rodziny. Mhm. No. Czyli jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż myślałem, nie? bo już miałem nadzieję, że to po prostu będzie działać w ten sposób, że, że osoby młode, które szczególnie na studiach, jeszcze mm -hmm. bardzo dużo. Ja sam byłem zresztą w latach 90. studentem, który taką działalność sobie założył. No, no miałem to szczęście, że to były jeszcze lata, kiedy ten ZUS wynosił poniżej 300 zł w pewnym momencie, także także no jeszcze to nie było takie duże obciążenie, natomiast tutaj się nie czarujmy, że gdyby, gdyby rzeczywiście z tego pitu zrezygnowali. Ja, ja nawet mówiąc szczerze myślałem o tym, żeby zrezygnowali wcale, żeby tego pitu nie było bo dla wszystkich, bo z tego co się doczytałem to pobór podatku PIT to znaczy w ogóle od osób fizycznych jest o 20 chyba czy 15% droższy niż przychody z niego. Więc no nie ma, nie powiedzmy, to że to jest, to jest może nie, nie powyżej, ale, ale jest bardzo mało mało z tego przychodu a do tego nie wliczamy przecież kosztów naszych naszych jako podatnika, czyli tych, tego, tego czasu, kiedy my spędzamy nad wypełnianiem PIT-u, kiedy my zlecamy to księgowej, kiedy my po prostu wydajemy na to pieniądze, żeby ten PIT wypełnić. To też jest koszt, który ponosimy, żeby podatek był, prawda? No dokładnie tak. No ja właśnie sobie zacząłem już taką, z taką nadzieją patrzeć w rok 2019, że być może popełnię jeszcze to szaleństwo. No wiem, że zaraz powiecie nie rób tego, ale zarejestruję osobą działalność gospodarczą w Polsce, skoro ma być tak dobrze, ale zacząłem się pytać znajomej pewnej księgowej, gdzie, gdzie po prostu no, uzyskałem informację, że no, wcale tak tanio nie będzie i że razem z kosztami księgowymi, no, które po prostu chciałbym na zewnątrz wyrzucić, bo się po prostu na tym nie znam zwyczajnie, mm -hmm, ja z trudną mm -hmm. fakturę umiem wystawić ręcznie to za 15 lat firmę prowadziłem w Polsce, prawie 15 lat kiedyś, to, to, to musiałbym mieć osobę, która by się tym zajmowała. Najliczy, policzywszy te koszty, nawet biorąc pod uwagę no, niewielki zasięg mojej działalności, która by się de facto nazywała samozatrudnieniem, to, to zwyczajnie zwyczajnie bym płacił tak czy siak kwotę bardzo zbliżoną do tego, co było przy tym 1200-1300 zł. Także to, to się mija troszeczkę z celem, bo rzeczywiście droga ku, ku wyspom jest chyba jedyną rozsądną wokół jakiejś Czechosłowacji, czyli gdzieś tutaj w te okolicy Jeżeli już koniecznie chcę... No, no właśnie ta, ta, tak tutaj to wygląda, że o, zaraz wam damy, ale nie tobie i nie tyle, co myślałeś i wiesz, ty firmę założysz, zaraz się okaże, że to nie dla ciebie miało być i, i stracisz te wszystkie ulgi, stracisz te wszystkie, no tak jak było zresztą tym zus który ma być ryczałtowy, no jest już teoretycznie, czyli Przedsiębiorcy, którzy osiągają przychód do 5 tysięcy mają niższy ZUS. Też nie jest to tak piękne jak się na początku wydawało. Nie tak łatwo się załapać tam. Więc nie, nie, nie, nie, nie będę ci tutaj optymistycznie nastawiał. Ale słuchajcie słyszałem też coś takiego, nie wiem, może wy mnie poprawicie, może jestem w błędzie, że w ogóle dla firmy małych działalności, tych właśnie pozarolnych, jednoosobowych. Była taka propozycja, nie wiem kto z tym wyskoczył w ogóle, a to gdzieś ostatnio jakiegoś newsa czytałem, że w ogóle ma być taka możliwość, że będzie wybór, czy się ubezpieczać na emeryturę, czy się nie ubezpieczać na emeryturę. I coś takiego gdzieś mi śmignęło wśród artykułów, na tych głównych portali. Tak. I teraz I, ja się i, tylko pytam. Jest taki pan, który jest rzecznikiem przedsiębiorców bodajże, i on ma takie szalone pomysły Natomiast no nie wiadomo jak z poparciem tych pomysłów w rządzie On zresztą właśnie był pomysłodawcą tego, żeby obniżyć ten, ten ZUS ryczałtowo W zależności od tego ile się ma przychodu na firmie Więc to jego był pomysł i wszedł, no, można mu to powiedzieć ale, ale ten pomysł, żeby w ogóle nie płacić tak jak w Niemczech Maciej Binet właśnie mówił kiedyś w jednej z audycji Że generalnie no, jeżeli się udowodni, że ja na tę emeryturę nie będę ostatnim dziadem, coś tam sobie układam, coś tam mam, jakąś inwestycję, czy to firmę, czy mieszkania, czy złoto, czy coś tam, to podobno niemieckie państwo się odczepia i ty jako przedsiębiorca nie musisz po prostu oszczędzać w zusie na emeryturę. Widzicie, no ja mam po prostu taką przemożną jakąś, takiego nosa do tego, dlaczego to, dlaczego to tak troszeczkę próbują poluzować. Ja myślę, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić tutaj tym drobnym przedsiębiorcom, bo to głównie o drobnych chodzi, tak jak ktoś mm. ma już tam rodzinną firmę od lat, no to jakoś tam sobie radzi nawet z tym dużym Zusem, ale yy, chodzi tutaj głównie o to, żeby wpadł, wpadli w sieć pajęczą ci, którzy są w tej tak zwanej strefie szarej, tak. czyli normalnym kapitalizmie. I jak oni już ich wyłapią, to wtedy cofną się z tych decyzji, no bo przecież wiadomo, że jest jakiś taki pomysł, żeby chyba od maja czy kiedyś powstało 500 plus dla wszystkich dzieci, co zresztą miało być, bo pani premier przecież z mównicy sejmowej i to nie jest żadne pomówienie, tylko jest nagranie wideo, gdzie mówiła, że na każde dziecko, tak, to, że w programie mieli wpisane coś innego, to już jest inna sprawa, ale przy telewizorze to powiedziała, tak, że na każde dziecko będzie te 500 zł. Natomiast też się ma pojawić ta, jak to się nazywa, trzynastka dla dla emerytów 1100 zł, no i tu już tak mówiąc szczerze, ja mam dosyć duży kontakt z emerytami. Na moim osiedlu bardzo dużo takich osób się na awersji. no i są tylko peany pochwalne w kierunku PiSu za to. Już te tego, że to jest brutto, to nie wiedzieli, szczerze mówiąc, jak się <śmiech> <śmiech> to jest, co jest w ogóle dla mnie śmieszne, że się <śmiech> mówi o kwotach brutto dla emerytów z budżetu państwa, tak? No bo to, to, jest, to jest jakiś nonsens zupełny. Natomiast natomiast po prostu powinni powiedzieć, nie wiem, 800 zł na rękę, tak? tyle. Natomiast no ja już troszeczkę jestem przerażony, szczerze mówiąc, bo ja się jakoś dziwnie na żaden z tych benefitów nie jestem w stanie załapać. No I nawet gdyby, nawet gdyby się okazało, że od tego 1 maja będzie te 500 na każde dziecko, to akurat moja córka 18 lat kończy w kwietniu no i, no i po prostu też mnie to minie, no, A obawiam się, że pójdę do sklepu i będzie sytuacja taka jak miałem niedawno, gdzie rozmawiałem z panią, która jest beneficjentką tego 500+, bo dodatkowo jeszcze dwójkę dzieci sobie zrobili. No i mówię, no i co, dostajesz ten tysiąc? No dostaję, no ale płacisz 1500 więcej pewnie miesięcznie, no płacę. No, po prostu ceny poszły tak do góry. Mm -hmm. A skąd te pieniądze są, bo ludzie się tak zawsze dziwią, skąd się wezmą te pieniądze, bo taki, był taki wielki plakat niedawno koło mnie, że PiS zabrał miliony złodziejom i rozdał je dzieciom. No, no to ona, ja, ja, ja myślę, że on wcale nie zabrał w tym sensie, że zabrał, tylko dodrukował do, do je po prostu mm -hmm. zwyczajnie. Przecież lata po, po mieście pełno takich banknotów nowych z taką banderolą, śmieszną przyklejoną z hologramu. Ja ostatnio wyciągając z bankomatu pieniądze, jeszcze mam jedno konto, już staram się je nie mieć w bankach, no ale jest to dosyć wygodne, no jeszcze jedno trzymam. Wyszły mi kolejne numery seryjne tych, tych banknotów, nuweczki, pachnące farbą dosłownie. I podobno emeryci, którzy dostają jeszcze jakąś tam listonosz roznosi, bo ponoć nie jest tak, że można na konto, ale są też emerytury nadal płacone przez pocztę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak słyszałem. I to też dostają właśnie w takich nie? że Wszystko tak pięknie świeżo pachnie jak psi potrze, to dosłownie jak dolary. Nie? Także myślę, że to wszystko idzie z drukarni. I się obawiam, że ja jako niebeneficjent po prostu dostanę, krótko mówiąc, znowu gumą po tyłku. Nie? Dobra. Będziemy musieli kończyć niedługo, więc okay. dzięki za telefon. Dzięki. dzięki na razie. Hej. To był Etam. No ja mam dużo tematów jeszcze do, do poruszenia. Mogę powiedzieć o temacie aresztowań w gangsterów bardzo groźnych, ponieważ w policja na stronie policja.pl podała informacje odnośnie aresztowania kilka dni temu ludzi, którzy wykopują różne rzeczy z ziemi, jak na przykład Amulety, krzyże, bransolety, groty, topory, sierpy, naszonniki, klamry, nakładki na zbroje, fajki, fibule. Nie wiem, co to jest fibula, ale oni je wykupują i sprzedają. Dzwonki, spinki oraz wiele innych rzeczy, które mają wiele lat, czyli więcej niż 100 i sprzedają je na aukcjach internetowych. I jako że wykopywanie rzeczy z ziemi w Polsce jest nielegalne. Może ktoś nie wie. No już mówiliśmy o tym wiele razy chyba. Ale od paru miesięcy dopiero nie jest to już wykroczenie, tylko przestępstwo. O, tego nam było trzeba. Więc policja, która z kolei ma trochę ucięte tam skrzydła przy kontrolach drogowych, no szuka sobie nowych tam... Dobicia takich, wiecie, jak, jak, taki, jak w szkole jest taki gość, który tam jest bardziej taki, że bardziej bije, to, to sobie sz, policja szuka, no bo policja nie, nie służy do chronienia ludzi. To jest, co jest oczywiste. Wszyscy o tym wiedzą, wyłącznie z policją. Co nas tutaj naraża na zarzut 212, <śmiech> oczywiście znowu. Więc teraz sobie szuka wśród tych zbieraczy zabytków archeologicznych. I aresztowała rzeczywiście gang trzech osób, które, które wykopywały te rzeczy z ziemi. I jakby tak, troszkę wiesz, tak ironicznie to, to jakby tak traktuje, ale nie mniej to nie jest dla nich ironiczne, ponieważ te trzy osoby zostały aresztowane na trzy miesiące prewencyjnie. Jezu, e, Bo nie wiem, bo mogą mataczyć. Nie, no, nie mogą i, chować, nie, zakopać. Właśnie mogą dogadywać zeznania z tymi, z tymi amuletami, mogą się dogadywać, że ten amulet powie tak i on powie tak. Nie wiem, o co chodzi, ale na, na, trzy, na trzy miesiące, wiecie, rozumiecie, widzicie, rozumicie, tak, za dwa tygodnie temu. Na trzy miesiące zostali oni aresztowani. Trójka, trójka bardzo wiekowych zresztą osób aresztowani za to, że oni wykopywali te rzeczy i je... Rzeczywiście sprzedawali, no bo, no bo po co wykopywać no bo sprzedawać? Bo mogą je trzymać w domu, ale wtedy taki sam zarzut będzie, dokładnie z tego samego paragrafu, i, i tyle samo w lat mogą też. lepiej jeść. sprzedać, coś z tego mieć, może. Dokładnie, ponieważ za, uwaga, za, cytuję, paserstwo umyślne w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury grozi kara do 10 lat więzienia no wszystko po prostu te, te wszystkie spineczki te, te medaliki to jest takie dobro kultury, że ludzie tylko czekają, żeby ktoś to wsadził do muzeum i będą po prostu walili drzwiami, oknami płacili setki złotych, żeby obejrzeć co też ta nasza ojczyzna, ziemia, nasza matka trzyma, te wszystkie piękne po prostu guziczki to jest tak potrzebne nam a niech, a, a niech nawet walą, no wszystko jedno. No, to no właśnie to... nie walą, właśnie nie. Ktoś to kupi za parę złotych i to cała wartość kulturowa. Właśnie, no. Tylko no, no, jest dużo. War... Znaczy, no, no to pewnie tak, nie? Jakby... I tu jest duża dyskusja, ponieważ będzie to jest taka, tutaj tego nie widać w takim pierwszym ground w internetu, tylko to widać w tym drugim tam podłożu, w tych forach archi w e, archi archiwach. E, archeologicznych, archeologicznych. Zresztą ci konserwatorzy się tam, tam się burzą itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Podają przykłady, że ktoś kiedyś gdzieś tam znalazł papirus, który został niewłaściwie wydobyty i zniszczony. I, i to były w ogóle straszne dzieła jakichś wielkich myślicieli mhm. sprzed wielu lat. I, i wobec, tego, wobec tego należy to ściśle kontrolować, ponieważ, jeżeli takie jakieś wielkie dzieło, którego nikt nie wymyślił, wiesz, w świecie internetu, gdzie generalnie myśl się pojawia co, co, co pół milisekundy, więc, jeżeli taki jeden wielki myśliciel, być może wymyślił coś dużo, dużo lepszego niż dzisiaj myśliciele wymyślają w wiecie XXI wieku i to zostało zniszczone. Wobec tego należy to wszystko bardzo obostrzyć, żeby nie, mo nie, mo nie, mog nie mogło być tak, żeby ktoś mógł sobie coś wydobyć na swojej, na swojej, przypominam, na swojej działce i żeby mógł to mieć. Znaczy, że jak wydobędzie, to znaczy, że jak Właśnie nie wiem, nie wiem co, ma, co ma z tym zrobić, bo sprzedać nie może, trzymać nie może, a jak odda do, do, na policję, to też, ten, to też się okaże, że, że może pozyskał to nielegalnie. Wobec tego musi to w skryciu gdzieś tam spalić ten papirus. To będzie najlepszy względem, te, względem tego prawa, najlepsze rozwiązanie, znaczy, że w ogóle nie ujawniać się. W ogóle, w ogóle spalić to, spalić to w cholerę, zniszczyć, żeby nie mieć problemów. To jest taka konsekwencja tego prawa. No jest to jakby po tym punkcie, artykule 212, w kolejny paragraf do rozpatrzenia, który jest całkowicie, no. no Zbójecki, no, no, no bez sensu, no, no, po prostu, i, i, i tutaj jeszcze ostatnie, ostatnie dwa zdania i tutaj czytałem na wielu forach również, że bardzo wiele osób chciało sobie tam kupić te wykrywacze do metalu i tak dalej, że chcą tam wykrywać to wszystkie tam, no już nie papirusy, papirusy, papirusy się magnesem nie wykrywa, ale magnesem ale chcieli ch ch to zrobić, ale widzą, że o, ale inni mają problemy, wobec tego nie. Nie będziemy wykopywać skarbów. Wobec tego te wszystkie skarby zostaną pod ziemią, ku <grystosłuk> wszystkich konserwatorów e zabytków i, i ku czci wszystkich tam e śledczych. E świetnie. Dziękujemy wam bardzo za to, że to wszystko zostanie w ziemi i nigdy nie ujrzy światła dziennego. <grystosłuk> No, fajnie. No nie, nie. Już mówiliśmy wiele razy o tym, jaki to jest absurd, a o tym, jak yy, mówiliśmy o tym, jak to nawet jak się weźmie na żyłkę magnes, no nie taki duży, i się go do rzeki wrzuci. To też to co złapiesz, to też może być problem. Też się zamkną. No i no, ich zamknęli, znaczy, wiesz, to jest, nie ma żartów. No. Dostali trzy miesiące aresztu. Goście siedzą. I, i gościów też, bo jest Bo jednak opiera, no. Ech, co za kraj no chciałbym coś mądrzejszego powiedzieć, ale już tyle, tyle razy dokumentowaliśmy, komentowaliśmy, że to jest głupie jeszcze się zmieniło mówisz, bo komuś to było wiesz, nie wystarczyło tak, że to jest wykroczenie więc takie, być ja, ja, ja też, nie, też nie wiedziałem o tym że to było wykroczenie, jest przestępstwo od tam paru miesięcy wobec tego no Policja, jak wiemy, poluje na statystyki. To jest jej jedyny cel życiowy. To jest w ogóle jeżeli zatrudni się w policji po to, żeby wypełniać statystyki. Świetny cel życiowy po prostu. Kolejne 35 lat swojego życia po prostu do swojej żałosnej emerytury poświęć ku temu, żeby wypełnić statystyki swojego przełożonego, żeby wypełnić zarządzanie przez cele. I no, to jest tak żałosne, że aż ciężko mi jest się z tego śmiać, no, bo, bo to jest jakby... Masz, to jest tak, że przeżyłeś 25 lat swojego życia w jakiś tam sposób, lepszy czy gorszy, i teraz kolejne 30 lat będziesz poświęcać, zdecydowałeś się z tych 70, które przeżyjesz w ogóle, na to, żeby, żeby wypełniać statystyki swojego przełożonego i ścigać właśnie tam, tam, tam ludzi. Nie wiem, że ktoś miał woreczek marihuany tam na, w, na, na siedzeniu samochodu, że ktoś amulet wydobył gdzieś w magnezem przypadkowo. Że i, no i temu poświęcę całe swoje życie, to jest mój cel. Po to, żeby potem przeżyć na emeryturze w sposób polski, czyli siedząc na ławeczce, przed blokiem. Świetne życie, znaczy jakby gratuluję. Gratuluję Ci policjancie Twojego wyboru życiowego. Super, super, super sprawa, naprawdę. No, to, jest, to jest coś, dzięki czemu jakby się urodziłeś i warto poświęcić 70 lat swojego życia właśnie, właśnie w ten sposób. To jest, to jest tak żałosne, że aż śmieszne. W tego gratuluję wszystkim wszystkim policjantom, którzy zatrzymali tych zacnych ludzi, którzy mieli te zabytki archeologiczne, które zostały zabezpieczone w, łącznie z kilkoma tabletami, telefonami komórkowymi, laptopami takowoż, no bo, no bo nie, nie, jakieś twarde dyski jeszcze też zabezpieczono. No bo nie da się tylko zabezpieczyć ich amuletów, trzeba też zabezpieczyć. Całą resztę. Gratuluję, Antrześ. Jakby kolejny punkt do, kolejny punkt do pozwania, kontestacja.com, zapraszamy, przez policję za to, że obniżamy Wasz autorytet w oczach społeczeństwa. Czyli jakbyście nie dość się sami obniżali w oczach społeczeństwa. Wystarczy. Wystarczy. Kończymy i słyszymy się za tydzień. To było wydanie główne w kontestacji. Wpadnijcie na stronę główną, kliknijcie przycisk sponsoruj, kliknijcie sobie w nasze audycje, których jest już ile? 6 tysięcy prawie, tak? Coś takiego. Sprawdzę za tydzień dokładnie. No to wam powiemy, ale coś koło 6 tysięcy i jest wszystko dostępne cały czas na stronie w wygodnej formie mp3. Możecie to po prostu za darmo pobrać, możecie sobie to gdzieś przekleić, wysłać komuś, możecie zaproponować, jest to po prostu dla was i za to tylko prosimy, żebyście zasponsorowali nasze koszty, żebyśmy mieli po prostu na serwery, na te wszystkie połączenia, na to, że teraz do was mówimy przycisk sponsoruj, patronite, tam wszystko znajdziecie dzięki z góry tym, którzy to cały czas robią i tym, którzy to zrobią teraz i słyszymy się za tydzień. To było wydanie główne z Markiem. I, i Marcinem Kugokasińskim to jeszcze tylko dopowiem jedno zdanie, że właściwie policja mogła sama by siebie pozwać za to, że, że obniża swoją, swoją opinię w oczach opinii publicznej. Ja, ja myślę, że to byłby bardzo dobry precedens żeby powiedzieli, że hej, zniesławia mnie własne postępowanie, chcę się narazić na karę na rzecz PCK. To mówi Marcin Kuko-Kosiński, dobranoc. Dobranoc, cześć. Albert, wychodzimy!